Wychodzę sobie wczoraj na ganek, patrzę i w miejscu, gdzie powinna być studzienka, widzę jakiś jajowaty obiekt. Tego tam być nie powinno. Przecieram oczy, obiekt nadal tam się znajduje. Skupiam swój wzrok w ciemnościach i nagle obiekt zaczyna się poruszać. Przecież to jest mój znajomy, mój kolega, jesz! Biegnę szybko po kamerę i wielką taką latarkę. Patrzę, nie ma go, wróci, uciekł, uciekł do... pod krzak jakiś. Ale wytropię go uszami. Skupiam się, zachowuję maksymalną ciszę i słyszę go, jak schował się gdzieś pod jakąś choinkę i robi takie... Słychać jak jego sierść, jego igły ocierają się o trawę. Już go mam oświetlam i czekam tylko, aż wyjdzie. Patrzę. O, Jerzyk wychodzi sobie. Wychodzi sobie na traweczkę i zmierza w stronę zapewne wyjścia z ogrodu. Jako że była godzina dwudziesta trzecia, zapalam lampę, zapalam latarkę w komórce i włączam kamerę. Stary, daj się nakręcić. Czy mogę umieścić cię na YouTubie? Bo ja wiem, że ty jesteś najlepszym żarłokiem w okolicy. Zajadasz zdrowe jabłka, jesteś spoko. Mam twoją zgodę na publikację wizerunku. Odpowiedział mi, że nie ma problemu. Dobra, włączam kamerę. Okazuje się, że jest wyładowana bateria. Biegnę, wracam. Po drugą baterię. No jasny gwint, droga bateria nie jest naładowana. No i co? No i, no i tylko się pogadaliśmy tam o, ostatnim, o ostatniej książce Kinga. Mówił, że, że słaba wyjątkowo. No i schował się do takiej dziury w płocie, przeszedł do sąsiada. Więc pewnie tam buszował w poszukiwaniu jakiegoś jedzenia. <gry> Jest lato, wakacje. Zaczyna się okres spotkań trzeciego stopnia ze zwierzyną. Ostatnio wracałem ze świetnego festiwalu w Czechach, Colors of Ostrava. Oczywiście w nocy, gdzie wieczorem przy drogach w lesie trawę skubały jakieś zielenie, jakieś yy, sokoły. No, yy. Może sokoły mniej, świstaki i różne takie ciekawe zwierzaki. Natomiast tym, których się bardzo obawiają podróżnicy wieczorem są wilki i niedźwiedzie. No, u nas w polskich górach y, spotykane rzadko, na przykład z tego co się orientuje to w górach Beskidach, nie są one obecne od lat 80 i 90 -tych, 80, -tych, 70. -tych. jak czytałem w jednej starej e, takiej książce przewodniku po Beskidach ale mimo wszystko ludzie kiedy spotkają na swojej drodze jakieś zwierzę to od razu ich wyobraźnia e, pracuje zdarzyła mi się taka sytuacja że prowadziłem samochód w środku auta czterech pasażerów Noc pierwsza czy druga w nocy, to, to Czechy były, Czechy, jeszcze nie wyjechaliśmy z, na drodze, widzę jakiegoś psa, który wychodzi mi na jezdnię, chce sobie przejść, niczym w filmie Michaela Manna, taksówkarz, pies ten przypominał Huskiego, ja podejrzewam, że to był Husky. I zaczynam się zatrzymywać, zwalniać, ponieważ wchodzi mi na jezdnię wszyscy, którzy go zobaczyli, zobaczyli go z pewnym opóźnieniem, bo to jednak kierowca skupia się cały czas na drodze, obserwuje pobocze i zauważa takie obiekty i zatrzymuje się, i przyglądam się głębiej, co to jest. I widzę, że ma obroże taką brązową obrożę, przypominającą pasek. No to myślę, haski pies sobie chodzi. Natomiast wszyscy inni mówią o wilk! <śmiech> Przerażenie nastąpiło w zamkniętej puszce. Wszyscy okna mieli pozamykane, więc nie wiem, co to za problem. Bo przecież no, nawet jakby wskoczył na maskę samochodu, to by nie zbił. No ale emocje były niesamowite, krzyki, pisk, aż mi pół bębenka pękło. No i dlaczego o tym opowiadam? Bo właśnie ten okres wakacyjny jest świetny, aby oglądać filmy wakacyjne. Co charakteryzuje filmy wakacyjne? Otóż to. Zwykle mamy motyw wyjazdu. Czy to na wycieczkę, czy to na jakieś ferie, czy to gdzieś do domku w lesie, czy do domku nad jeziorem. Więc jest motyw drogi, wyjazdu z miejsca bezpiecznego, z domu swojego do miejsca wydawać by się mogło no, równie bezpiecznego, a może nawet bardziej bezpiecznego, bo miejsca, w którym będziemy poświęcać się w całości wypoczynkowi. No, jednak zabawy by nie było, gdyby nie przygoda. Obowiązkowy element tego typu filmu, czy to przygoda związana ze spotkaniem jakiegoś mordercy, czy, czy jakiegoś szaleńca, jak w filmach typu Slasher, na przykład piątek 13, bądź też przygoda taka mniej atrakcyjna wizualnie. Jak na przykład w filmie 127 godzin, gdzie facet zostaje zakleszczony w jakimś przejściu. Film też zdecydowanie wakacyjny, ponieważ wybieramy się w tym okresie na różne przechadzki, czy to rowerowe, czy to safari powiedzmy. Tutaj też bym do tych filmów wakacyjnych takie filmy e, o podróżach e, zakwalifikował e, na przykład amerykańska Krudowa z Humphreyem Bogartem z lat 50, czyli filmy gdzie mamy pokazane jakieś egzotyczne kraje. Sytuacja dzieje się za granicą. Na przykład filmy Michaela Winterbottoma. Znaczy film dokładnie jeden. Nie pomnę nazwy, ale jest to ten film, gdzie rodzinka wyjeżdża do Włoch i w tej jakże pięknej Italii gubi się jedno z córek głównego bohatera. Następuje poszukiwanie. Oczywiście wszyscy, nawet jeżeli nie byliśmy we Włoszech, czy za granicą w danym mieście, to zwykle myślimy sobie, no ja to bym wyjechał do Grecji albo do Turcji. Wtedy jeżeli oglądamy taki film na przykład yy, Dr. Phipps część druga, to możemy podziwiać te tereny, przynajmniej w jakimś mniejszym, w jakimś no, zawężonym stopniu. I mamy przyjemność no, z tego podróżowania, nie tylko wizualnego, ale także w jakichś tam naszych marzeniach, że o może pojadę do Wielkiej Brytanii czy, czy, czy gdzieś tam. Oczywiście granica, kiedy zaczyna się film wakacyjny, a kiedy kończy się jest płynna. Dla kogoś coś może być wystarczającą atrakcją, żeby to oglądać. Powiedzmy, nawet sąsiednie miasto. Jeżeli wyobrazilibyśmy sobie film, gdzie powiedzmy Warszawiak wyjeżdża do Łodzi i ma tam jakąś niesamowitą przygodę w tych opuszczonych fabrykach, no to to byłby, mógł być film wakacyjny. Aczkolwiek no chyba dla kogoś, kto nie widział tego typu terenów, które są po Polsce rozproszone, no, w Katowicach, na Śląsku też jakieś fabryki mamy, tak więc płynna jest granica ale filmem wakacyjnym, na pewno wakacyjnym który już omówiłem i który bardzo gorąco polecam, który jest znakomity, Deliverance z 1972 roku który już omówiłem w radiu Stephen King można ten film i mój podcast odnaleźć jeżeli wejdziecie na radio.sk.blogspot.com wpiszecie Stephen King poleca, bo jest to film, który również on lubi. I posłuchajcie, montaż w tamtym podcaście był bardzo taki dynamiczny, dużo cytatów. Dzisiaj ten podcast nagrywam tak z rzutem na taśmę, gdyż od pewnego czasu część podcastów nie montuję, ponieważ praca nad Żarłok TV pochłania bardzo dużo montażu i nie mam czasu, a właściwie siły na montowanie tego podcastu a więc musiałem sobie wprowadzić tutaj taki, taką zmianę oczywiście jakość troszkę spadnie odcinków ale no wolę nagrać taki odcinek niż miałbym zrezygnować z nich całkowicie bo no jednak audycje to jest coś czego wideo nie jest w stanie zastąpić ale skończmy ten wstęp i przejdźmy do pierwszego omawianego w tej serii filmu. Chociaż no właściwie drugi, drugi, bo pierwszy wagacyjny to jest Deliverance. Tak więc najpierw, jeżeli jesteście na wakacjach albo wyjeżdżacie, zbieracie się, polecam obejrzeć Deliverance. To chyba było ze na 8 na 10. Rewelacyjny, rewelacyjny, znakomity film opowiadający o wycieczce na zjazd kajakowy. Jeżeli zaliczycie już to i będziecie chcieli obejrzeć coś w podobnym klimacie to sięgnijcie po backcountry, a właściwie backcountry pisany razem tłumaczone na język polski to od ludzie. I already have one. Lucky <laughs> Oczywiście mowa o filmie. Hmm. Oczywiście jeśli mowa o wycieczkach to wszystkim polecam zakupienie sobie termosu. Dostępne opcje to pół litra 0,75 litr, a nawet chyba widziałem 0,33. Yy, dlaczego? To uważam, że to jest znakomita rewelacja. Najlepsza opcja według mnie to pół litra, jeżeli sami jesteście, spacerujecie, jeżeli z kimś, to 0,75. Jest troszkę większy, ale również za się pomieści. Nie kupujcie litra, bo jest ciężki, za duży. I tak 0,75, to ja miałem problem, jak jeździłem na nartach, żeby to schować za pazuchą. No, a 0,5, no trzeba mieć właściwie i 0,5, żeby na nartach za pazuchą schować i ciepłą herbatkę mieć w każdym miejscu takiego białego szaleństwa. No a jeżeli idziemy na wycieczkę wakacyjną w lecie, do lasu, w góry, nad jakieś jezioro, etc. i tak dalej. Mamy plecak, do którego możemy sobie to wszystko spakować. Ale ja myślę, że w tych dygresjach i we wstępie przeszedłem już samego siebie i musimy przejść do filmu, który ponoć oparty jest na prawdziwych wydarzeniach. Aczkolwiek, jeżeli nie są podane żadne źródła, nazwiska, to po filmie Fargo braci Cohen wszyscy powinni podchodzić do tego z przymrożeniem oka, gdyż tam właśnie ta niesamowita i zmyślona przede wszystkim historia została opatrzona takim wstępem, że film został oparty na wydarzeniach prawdziwych. Co oczywiście dopiero można zweryfikować po powtórnym obejrzeniu, gdyż na początku nas to, kiedy oglądamy za pierwszym razem, nastraja, o to będzie masakra. No i to rzeczywiście jest masakra, ale taka groteskowa, która no, no właśnie gra z tym motywem oparcia czegoś na faktach natomiast tutaj jest to taki chyba tani chwyt oczywiście no iluż to było ludzi, którzy poszli do lasu zagubili się i mieli tam przykre przygody film zaczyna się bardzo wakacyjnie para głównych bohaterów facet z babką wyrusza na podróż gdzieś nad jezioro i trzeba powiedzieć, że tutaj wstęp no chyba jest najlepszy z całego filmu jest to bardzo taki no, ambitny wstęp powiedziałbym taki widać, że autorski pomysł jest w tej scenie troszkę przewodzący na myśl wstęp do filmu Michaela Haneke czy Michel Haneke Funny Games, gdzie, który w sumie też nazwałbym filmem wakacyjnym Funny Games. Tam mamy matkę z ojcem i dziećmi jadącą w samochodzie, a w tle leci muzyka zupełnie niedopasowana do sceny. Słonko świeci, dzieci w tyle się bawią, matka ładnie ubrana, uśmiechnięci jadą sobie, a w tle napierdziela Mike Patton ze swoją muzyką, z, bodajże z Naked City, czyli jazz pomieszany z hard rockiem, łupanie bez ładu i składu. Całość tworzy niezwykle złowrogi i zapadający w pamięć obrazek. Oczywiście scena jest takim prologiem do całej masakry, która wydarzy się w tym domku tutaj jest podobnie nasza para jedzie sobie i widać, że się tak droczą tak się lubią i droczą, bo są spakowani, już plecaki schowane do bagażnika i prowadzący samochód, facet, puszcza sobie muzyczkę country, która jak widać nie pasuje jego narzeczonej i zaczyna do tego śpiewać. Kobitka jest zdegustowana, ale po chwili wchodzi w tę konwencję, wchodzi w tę jego gierkę i zaczyna się wygłupiać właśnie w rytm tej muzyki. I kiedy ona zaczyna to robić, mamy nagłe cięcie i jest to podrasowane takim artystycznym BUM. Wchodzi plansza z tytułem oraz jest mroczna, taka skradająca się muzyka pod to włączona. Cięcie czegoś, co zapowiada się na wyprawę no, no marzeń. No może marzeń to przesada, ale no, no świetną wycieczkę. I no, no zasianie tego ziarna niepokoju, że coś się wydarzy. I muszę wam powiedzieć, że po tej scenie już wiedziałem, że to jest, to jest film dla mnie i muszę zobaczyć to do końca. No potem troszkę się zepsuło. Po tej planszy następuje montaż w którym widzimy ujęcia samochodu jadącego przez różne lasy, tam łąki, jakieś góry. Czyli mamy odwrócenie. Najpierw widzieliśmy ich od przodu, a teraz widzimy cały samochód od tyłu, tak jakbyśmy go śledzili. Czyli zwiększa już się ten dystans. To nie współgra z filmem w sumie, bo ten dystans... Jest zminimalizowany. To właściwie jest film dwóch, a właściwie trzech aktorów. <gry> Oczywiście musi być motyw motyw takiego przejścia przez bramę, takiego strażnika nazwijmy to czyli stacja benzynowa. W tym przypadku jest to y, facet w schronisku Ala PTTK, który tam wpuszcza turystów, sprzedaje im mapę. Oczywiście, wszyscy zniechęcają. To ten strażnik jest po to, żeby zniechęcić naszego bohatera do całej wyprawy. Mówię teraz jakby w przenośnie i ogólnie, że tak są konstruowane opowieści. Nawiązuje tutaj do książki Voglera. To dla zainteresowanych. I teraz tak. Tutaj jest odwrócony schemat. co jest ciekawe, bo najpierw ten, ten strażnik, czyli no tutaj strażnik to jest jakiś sprzedawca w tym schronisku, który chyba też jest jakimś leśniczym czy strażnikiem, ale widać, że zna się z głównym bohaterem, ale go przestrzega. Idziecie na szlak czarnej stopy, bo nie, tam jest mandat 500 dolarów, jeśli cię znajdą. Teraz ten szlak jest zamknięty ze względu na niebezpieczeństwo, coś tam robią. Jeżeli was tam znajdzie straż leśnicza, to dostaniecie mandat za dwie osoby tysiąc dolców. Jeśli masz tyle kasy, proszę bardzo, jedź sobie, oglądaj zwiedzaj. Może chcesz przynajmniej mapę kupić. Hello? Hey, You're ready to go. Your canoe will be right down there on the water. You need a map? No, no, I know this park well. Bear spray. Główny bohater nie dowierza mu, mapy nie chce kupić, bo już tam kiedyś był, nie jest mu potrzebna. Taka chwila napięcia. No i obaj zaczynają się uśmiechać i okazuje się, że to było jakieś takie, prawda, zrobienie sobie jaj przez tego e, właściciela. No i koniec sceny, wychodzą nasi bohaterowie, ale kamera jeszcze stopuje się przez chwilkę na twarzy tego leśniczego, któremu uśmiech z ust zanika. I znowu, nie wiemy, niepewność, o co chodzi, co się wydarzy, kim on jest, czy on jest podstawiony, czy, czy to są jaja, czy on się martwi. Czyli również motyw pojawiający się w Teksaskiej masakrze, no, i powiem wam, że ten wstęp no, wyśmienicie zapowiada całą historię. Co de, dzieje się dalej? Tutaj opowiadam wam krok po kroku, ale spokojnie. To jest pierwsze 5-10 minut. Żadnych spoilerów nie będzie. I wyrusza nasza para do lasu, a właściwie najpierw na spływ kajakowy mamy tutaj takie malutkie ujęcia, jak oni sobie płyną kajaczkami, ładna muzyczka zwiedzają widoki mijają jakiś ludzi, którzy tam byli, wracają, mówią o piękna coś tam, pogoda jak było i tak dalej, i tak dalej herbatka Lady Grey polecam no ja myślałem już, że to będzie film, który poleciłbym Hubertowi Spandowskiemu z Radio SK, no bo on e, stary, zapalony kajakarz, e, ale nie. Oni tymi kajakami dopływają, zostawiają je, czyli e, przekraczają rzekę, tak są już za jakąś granicą, za którą no, jakby nie ma powrotu. I wchodzą w las, wchodzą w las, bo ten facet chce pokazać dziewczynie, która jeszcze nigdy na, na tym szlaku nie była, jakieś piękne jezioro. I to jest ich cel, chcą zobaczyć to jezioro. Podobnie notabene było w Deliverance, gdzie, gdzie nasza grupka bohaterów chciała zobaczyć jezioro, które ma zostać zatopione które ma zostać zatopione, zalane, ponieważ tam jest rozbudowa, jakiś inwestor to kupił. Tam miało to wydźwięk taki krytykujący właśnie ingerencję w naturę. Że jeżeli my będziemy naturę tak szanować, to ona nas zrówna z ziemią. Tam, tam takie motywy się przewijają. Natomiast tutaj okazuje się, że oni wchodzą w złą drogę i tam już jeziora żadnego nie ma. Czyli szlak, który miał prowadzić ich do tego jeziora okazuje się, że jest jakby sytuacja już po filmie Deliverance czyli, że to jezioro zostaje zasypane no aczkolwiek tutaj nie ma żadnego miasta, jest las jest las, czyli, że no, nie ma, nie ma jeziora a miało to być, coś się stało czy oni się zgubili, o no, co chodzi i zaczyna się to, na co wszyscy czekają, zaczyna się wszystko psuć Alex? This can't be it, right? Can you look at me, please? Just let me think. Just let me think. Let me think. We don't have a map. We don't have a cell phone. We are in the middle of nowhere. What is that? Uh, oh, That's acorns. It's falling from the trees on a dam. That's not an acorn. Co można powiedzieć o tym filmie? To jest film, który gra na schemacie, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czy to jest horror, czy to jest thriller, czy tutaj pojawi się jakiś potwór, czy tutaj zagrożeniem będzie mężczyzna. Dziwny Irlandczyk, którego spotykają na początku swojej podróży oferujący naszym bohaterom rybkę. On złowił tam pięć rybek. Wy tutaj, widzę, macie namiot rozstawiony. To może zjemy razem, pogadamy, pożartujemy. Oczywiście no, jest to, jak to Irlandczyk, tam troszkę niby podrywa dziewczynkę. Taki hardy gość. Nie podoba się, jest spięcie. No, I teraz pytanie, czy to będzie przeciwnik? czy on będzie jakimś porywaczem, mordercą gwałcicielem i na tym schemacie właśnie reżyser który jest również twórcą scenariusza, notabene kanadyjczyk tak więc wszystko jest kręcone tam w Kanadzie piękne lasy, ładne zdjęcia fajnie, fajnie, fajnie jest to zrobione wizualnie aczkolwiek niski budżet niski budżet, no to jest jego drugi film ale wystarczy, tyle wystarczy dla tej historii ja zdradzać nie będę wam kto był tym przeciwnikiem co się stało aczkolwiek no możecie sobie też wyobrazić, że jak mój wstęp był o tych zwierzętach, to również zwierzyna jakaś tutaj też się pojawia natomiast jaka jest moja ocena tego filmu Jingle 6 na 10. No, jest to film porządny, ale żeby sprawił wam największą przyjemność, to musicie być maniakami tego typu wyjazdów. Początkowo miałem go obejrzeć właśnie w lesie, w górach, w trakcie tego festiwalu Colors of Ostrawa. No, nie było, nie było tyle czasu, bo... Yy, wyjeżdżało się wcześniej, wracały się późno w nocy i, i właściwie już tylko obejrzałem pierwsze 5 minut, żeby sobie tak klimacik zapoczątkować. To jest, to jest dobry właśnie film, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś w góry i zaliczyliście już, czy, no, czy, czy do, do chatki do lasu, czy nad jeziorem i zaliczyliście już wszystkie martwe zła 50 razy i, i nie macie co oglądać, to jest to taki... Tak zwany filmik do piwka i orzeszków. No, ja polecam herbatkę, bo, bo, bo jednak klimat piwka to wiąże się z, z filmami jeszcze bardziej rozluźniającymi i tak y, humorystycznie podchodzącymi do tematu. Natomiast tutaj jest, no, starają się nam pokazać twórcy grozę y, wycieczki do lasu, czyli mówi ten film o tym, że każda podróż yy, przez naszą nieuwagę i bezmyślność może przerodzić się w horror. I ja myślę, że to jest, to jest taki morał być może banalny, ale no jednak daje do myślenia. O tutaj pewne osoby, z którymi oglądałem ten film mówił, że o, ja już teraz nie idę do lasu. Yy, myślę, że no może to jest przesadne twierdzenie, ale zanim pójdziecie do lasu, po sensie tego filmu na pewno e, przemyślicie czy, no jeżeli idziecie gdzieś głębiej to czy macie mapę, czy macie naładowany telefon e, jakąś latarkę, jeżeli by was zastała noc i tak dalej i tak dalej, choć no ja aż na tak dalekie i długie wycieczki nie chodzę, jeżeli wybieram się do lasu, no to zwykle to 5, 6, 8 godzin no to szlak zresztą no, ja nie chodzę jak jestem gdzieś w górach na jakieś takie obce góry raczej są to szlaki wyznaczone no, nie jestem jakimś takim ekstremalnym traperem czy trekkingowcem i są to trasy mi od dawna znane choć choć też nie wykluczam przygód takich no bo można tam spotkać kogoś, kto jest odpowiednikiem takiego Irlandczyka. <śmiech> A to na tyle. W, tym, w tej audycji zapoczątkowującej e, cykl o filmach wakacyjnych czyli filmach, które można, a nawet trzeba oglądać podczas wakacji, kiedy jest lato kiedy wyjeżdżamy gdzieś na jakieś spacery chodzimy zachęcam do przesyłania mi swoich wstawek innych podcasterów, jeżeli oglądaliście jakiś film tego typu, który można by polecić bądź też zdecydowanie zniechęcić naszych potencjalnych słuchaczy, widzów to przesyłajcie mi ja będę wklejał i komentował e, z czasem tych filmów nazbiera się więcej i wszyscy, którzy z, z, lubią czas wakacyjny, e, a raczej no, nawet nie same wakacje jako takie, tylko czas, który kojarzy nam się z wyjazdami. Wiemy, że wszyscy wtedy wyjeżdżają, będą to audycje w sam raz na ten okres. A teraz muszę już kończyć, ponieważ no, ponieważ już dopiłem herbatę Lady Grey, którą polecam, jest to odmiana na temat herbaty Earl Grey, a różni się tym, że oprócz charakterystycznego olejku z bergamotki ma skórkę pomarańcza. Która daje taki cytrusowy aromat. No znakomity, znakomity. Jest to herbata, która bardzo dobrze pasuje do cytryny. Można ją posłodzić i jest świetna do herbatników. Aczkolwiek, jeżeli macie herbatniki, takie klasyczne Petit Bear, które często bierze się na wyprawy to nie polecam słodzić, gdyż te herbatniki zamoczone w herbatce Wam będą osładzać ten napar. Kiedyś słodziłem, teraz nie słodzę i wydaje mi się, że dzięki temu można zaoszczędzić trochę kalorii, jeżeli się odchudzamy permanentnie. A przede wszystkim, jeżeli wejdziemy w herbaty smak, to więcej wyczuwamy tam. Jeżeli sobie kupimy herbaty zielone, białe, no mnóstwo tego jest. Można o tym gadać godzinami. Jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam Wam kanał na YouTube Czajnikowy. To, to, to, to jest bogactwo smaków i aromatów, które również, tak jak filmy, można sobie dopasowywać do różnego rodzaju wycieczek. Ale o tym... Jaką herbatkę wziąć, na jaką wycieczkę i dokąd? Myślę, że troszkę powiemy w przyszłych odcinkach wakacyjnych filmów. A tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia na łamach kolejnych bądź przeszłych podcastów, których jeszcze nie posłuchaliście, to zachęcam do Archiwum oraz do zobaczenia na Żarłok TV, gdzie posłuchacie więcej o herbatkach, ale i nie tylko. Tak więc trzymajcie się ciepło. Cześć.